Zazwyczaj jest tak, że konstruujemy maszyny coraz większe, coraz szersze i się zastanawiamy, gdzie jest ta granica, granica również użyteczności takiej maszyny. A samasz w tym roku na Polakrze premiery w Poznaniu pokazuje kosiarkę, która jest wcale nie szersza, tylko o jeden dysk węższa. Dlaczego? Pytam pana Arkadiusza Pawelskiego. Wynika to z potrzeby klientów, którzy chcą skorzystać z najnowszego rozwiązania zawieszenia, układu zawieszenia w kosiarce XT nie potrzebują aż tak dużej szerokości 3,90 z względów wykorzystania tej maszyny na łąkach naturalnych na których znajduje się bardzo dużo nierówności pochyłości i listwa 3,90 z natury po prostu jest za szeroka i szukają węższych ale o e, takich właściwościach jakie nam daje kosiarka XT czyli ta szerokość stała już się zmorą e, i po prostu kosiarka zamiast czysto kosić trawę trafiała w glebę. w glebę lub po prostu nie dokaszała elementów, które były w zagłębieniach, e, nie wybierała nie, nie była w stanie skopiować tego terenu na tyle dokładnie jak robi to węższa maszyna, czyli chyba w tej eskalacji długości czy szerokości, znaleźliśmy pewne optimum, takie jak jest w praktyce najlepsze, prawda? Generalnie tak. Generalnie tak. Każda z naszych maszyn jakby jest celowana w danego klienta i powstanie maszyny o szerokości 3 90 też nie było przypadkowe. Jednak coraz więcej łąk jest w lepszej kulturze, jest wałowanych, jest sianych i wtedy pełna szerokość robocza jest wykorzystywana w 100%. Natomiast no, nie każdy ma takie łąki jeszcze w tej chwili dostępne, więc szuka węższej maszyny. No Zwłaszcza, że odnowienie łąki to jest jednak poważne wyzwanie. Siew łąki no, też, zwłaszcza, że są inne uprawy, które bardzo skutecznie z łąką konkurują, więc nie każdy się na to tak od razu decyduje, prawda? Zdecydowanie tak. Jakie kosiarki najczęściej kupują rolnicy? Jaka jest ta szerokość taka? statystycznie najczęstsza. Według mnie jest to 3 metry jednak, szerokość 3 metry. Jeszcze kilka lat temu, nawet bym powiedział 3-4 lata temu, zdecydowanie była to szerokość 2,60. W tej chwili no, nasze maszyny nie potrzebują aż takiego dużego zapotrzebowania mo mocy i rolnicy, użytkownicy do tego się przekonali, że ciągnik, który do tej pory był jak gdyby przeznaczony do kosiarki 2,60 równie dobrze radzi sobie z 3-metrowymi i to o czym wspomniałem wcześniej ta kultura tych łąk jest coraz to lepsza i dlatego też rolnicy wykorzystują coraz to szersze i tak naprawdę jak te ostatnie dwa lata pokazały nam, że ta szerokość 3 metry jest tą szerokością wiodącą, to nie ukrywam, że w ostatnim okresie tych kilku miesięcy coraz częściej otrzymuję zapytania o szerokość 3,40. Czyli jak gdyby znowu nam rośnie ta szerokość robocza tych maszyn. No i dochodzimy do tego samego punktu, dlaczego z 3,90 zrobiliśmy 3,40, że ta szerokość będzie teraz być może tą wiodącą znowu szerokością roboczą. A jak popularność, jak powodzenie takiego układu, że zaczepiamy sobie jedną kosiarkę tylną, drugą czołową i w ten sposób mamy już naprawdę dużą szerokość koszenia, a równocześnie, ponieważ one jeszcze nie są aż tak szerokie, no to znacznie lepiej kopiują teren. Agregacja w ogóle zestawów łączonych w kosiarkę czołową i kosiarkę tylną, jak najbardziej jest to zestaw popularny w gospodarstwach, które no nie przekraczają, powiedzmy, areału powyżej 100 hektarów, bo wtedy już będzie wchodził raczej zestaw trójkosiarkowy, ale powiedzmy do tych, do tych areałów jak najbardziej rzeczywiście wtedy zakres kopiowania pomiędzy jedną, bardzo szeroką kosiarką z tyłu, a dwoma węższymi e, zakres tego, tego, tego ich działania czy kopiowania, wybie, wybierania nierówności jest znacznie większy. Tylko, że wtedy już musi być ciągnik po pierwsze z troszeczkę większą mocą i jednak musi mieć z przodu wałek. Bez tego nie da rady. No bez tego niestety, ale wymagania, no, wymagania sprzętowe zdecydowanie rosną. Natomiast no, w tej chwili jak widzimy zakupy czy trendy w zakupach nowych ciągników od jakiegoś tam powiedzmy czasu, rolnik jednak te opcje wybiera, dlatego że no, rocznie też gama produktów innych urządzeń, które są agregowane na przednim tuzie, czy przednim, przednim tuzie plus w e, i z tego względu e, te ciągniki są już doposażane e, w te urządzenia, jeżeli już jest no to warto go oczywiście wykorzystać oczywiście moc w zasadzie też wzrasta zapotrzebowanie mocy wzrasta, ale generalnie te ciągniki, które są tak doposażane one już tą odpowiednią moc posiadają